nie uchybić żadnej ze stron, postanowiono spotkać się na ziemi niczyjej, leżącej w pasie Niemna, który rozgraniczał obie armie. Na wybudowanym szybko po na środku rzeki, ustawiono dwa pawilony. Jeden ozdobiony inicjałami Aleksandra i Napoleona, drugi przeznaczony dla świty. 25 czerwca 1807 roku o godzinie 11.00 z obu brzegów rzeki jednocześnie odbiły dwie łodzie. Z lewego brzegu przyglądały się temu wesołe tłumy wojska francuskiego i mieszkańców Tylży. Na pomoście obaj władcy przywitali się długim, przyjaznym uściskiem, po czym weszli do pawilonu. Tak oto zaczęły się pertraktacje, zakończone pokojem tylżyckim. Napoleon rozeznał się już w sytuacji politycznej tej części Europy na tyle,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 Księstwo warszawskie, ciekawe dlaczego nie polskie, bo o nim mowa, czyli namiastka państwa polskiego utworzone przez Napoleona z części ziem zabranych przez zaborców, powstało na mocy pokoju w Tylży 7 lipca 1807 roku. Istniało 8 lat, miało swoją armię, urzędy, szkolnictwo, a pokój zawarli zwycięski cesarz Francuzów Napoleon Bonaparte i pokonany w boju car Rosji Aleksander I. Aleksander I przegrał wojnę z Francją jako sojusznik króla pruskiego, ale Rosja wyszła z tej wojny jako państwo, które nic nie straciło terytorialnie, a nawet zyskało obwód białostocki. Czy negocjacje w Tylży kończą kompromisem dwaj przyjaciele i sojusznicy, a nie niedawni wrogowie? Już 22 lipca 1807 roku w Dreźnie Napoleon Bonaparte nadał księstwu konstytucję. Nie była to jednak konstytucja 3 maja. Księstwo liczyło nieco ponad 100 tysięcy km2, niespełna jedną dziesiątą terytorium Rzeczpospolitej Przedrozbiorowej.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 Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, dziś o Małym Księstwie Wielkich Nadziei, ale to będzie duża historia Polski, mimo że ośmioletnia, która przerywa okres rozbiorów. Czy dobrze powiedziałam, że to efekt kompromisu? Jaka była wtedy sytuacja, skoro doszło do porozumienia, wydawałoby się dwóch wrogów o paradoksie? Pokoje tego rodzaju między dwoma wielkimi imperiami, z których żadne nie zostało rzucone przecież na kolana, są efektem kompromisów i to często są kompromisy krótkotrwałe. Rozbiorów Polski przecież dokonała nie sama Rosja, ale jeszcze Prusy i Austria. I z tymi trzema państwami Napoleon musiał liczyć się, poruszając w ogóle kwestię polską. Napoleon, to prawda, na głowę pobił Prusy. W wojnie roku 1806 Prusaków pędziły aż do Prus Wschodnich. Ale tam właśnie okazało się, że Prusy poparł cesarz Rosji, Aleksander I. Ingerencja Rosji w tę wojnę zmusiła Napoleona do największego wysiłku. I ona właśnie okazała się paradoksalnie korzystna dla sprawy polskiej. Ingerencja Rosji oznaczała, że Napoleon potrzebuje Polaków. Nie tylko jako, mówiąc wprost i dosadnie, mięsa armatniego, ale przede wszystkim Polacy byli mu potrzebni jako ci, którzy stworzą linie komunikacyjne, zabezpieczą furaż dla gigantycznych mas końskich, które towarzyszyły wtedy i jeźdźcom i naborom. Wreszcie miał ten pozyskany naród polski przez Napoleona stworzyć, najkrócej mówiąc, zaplecze dla działań armii francuskiej, Działań prowadzonych o 1000-1500 kilometrów od Francji. W tym sensie pozyskanie Polski stało się koniecznością od momentu, kiedy okazało się, że Prusy same o pokój nie poproszą, że z Rosją trzeba jeszcze stoczyć wojnę. I to właśnie jest moment, w którym Napoleon zaczyna podejmować pierwsze gesty i zobowiązania w sprawie Polski. Wkraczając do Berlina 27 listopada 1806 roku, Napoleon jest już zdecydowany na to, ażeby no, rzucić jakieś ciepłe słowa pod adresem Polaków, ale po swojemu żołnierską socjotechniką Napoleon stawia od razu warunek. Zobaczymy, czyście godni być narodem. Tak jakby brzmi, to hasło, które zostaje wprowadzone przez Napoleona do odezwy, jaką wtedy wydawali z zachętą do zaciągania się pod znaki Napoleona, generał Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki. Ta odezwa zawierająca właśnie tak niepokojące stwierdzenie, że Napoleon zobaczy czy jesteśmy godni być narodem, jasno zarazem odpowiadała jaki jest sprawdzian tego pytania dramatycznego no wystawicie armię, zabezpieczycie szlaki komunikacyjne Napoleonowi, no to jesteście godni być narodem w oczach Boga Wojny, w oczach Napoleona. Ciekawe, dlaczego Napoleon, ów Bóg Wojny, nie używał słowa Polska? Napoleon jak najchętniej używał słowa Polacy, natomiast użycie słowa Polska, a zwłaszcza Królestwo Polskie, pociągałoby za sobą ogromne konsekwencje polityczne, a Napoleon był oczywiście zręcznym, przede wszystkim świadomym politykiem. I wiedział, że gdyby, powiedzmy, w grudniu 1806 roku, kiedy siedzi już w Berlinie, ale nie ma przecież złapanego jeszcze w swoich rękach króla pruskiego i wie już, że przeciwko sobie będzie miał nie tylko niedobitki pruskiej armii, ale potężną, świeżą armię rosyjską, to stwierdzenie, że będzie budował Królestwo Polskie, owszem, może zwiększyłoby jeszcze zapał Polaków, ale ten i tak już był znaczny, natomiast oznaczałoby, że wzburzy się przeciwko niemu Austria. Przecież Austria też miała część i to bardzo poważną ziem dawnej Rzeczpospolitej. Skoro powstaje Królestwo Polskie, to przecież dlaczego miałby Kraków, stolica królów Polski, nie znaleźć się w granicach tego królestwa? Dlaczego Wieliczka? Dlaczego Lwów? Dlaczego Lublin nie miałby wejść? To wszystko były miasta należące wtedy do Austrii. A w dodatku oczywiście rosłaby determinacja i Prus i Rosji, żeby walczyć do upadłego z Napoleonem, ażeby nie dopuścić do tego, co pozbawi ich owoców największego strategicznego zysku końca XVIII wieku tych imperiów, to znaczy owoców ostatecznego rozbioru Polski. A więc Napoleon grał bardzo ostrożnie tą kartą polską. Jakby dawał jasny sygnał, jeżeli wygram, jeżeli pobije swoich przeciwników na głowę, to będziemy mogli wtedy rozmawiać o przyszłości politycznej tego, co dla Polski, a raczej dla Polaków można zrobić. Tadeusz Kościuszko nie zareagował na ten apel, by przyłączyć się do Napoleona, czy przejrzał boga wojny? Kościuszko po pierwsze sympatyzował z republikańską opozycją wobec Napoleona, w samej Francji traktował Napoleona jako przebrzydłego monarchistę, który depcze to, co dobre według Kościuszki w dziedzictwie rewolucji francuskiej. Traktował Napoleona jako pyszałka, który nie zna miary swoich ambicji, ale Kościuszko także chciał jasno postawić warunki współpracy. Tak, będę współpracował, odpowiedział wysłannikowi Napoleona. Kościuszko wtedy rezydował tuż obok rezydencji cesarza Francji Fontainebleau a więc był blisko, pod ręką niemal, ale Kościuszko odpowiedział chłodno, że będzie współpracował, jeżeli Napoleon obieca, iż odbuduje Rzeczpospolitą, która będzie miała z jednej strony rygę, z drugiej odessę, to znaczy w całej swojej wielkości przedrozbiorowej. Tego Napoleon nie miał w najmniejszym stopniu. Zamiaru uczynić i potraktował wobec tego Kościuszka jako starego głupca, to są słowa Napoleona. Stary głupiec, który już przestał rozumieć rzeczywistość, obejdziemy się bez niego. No i rzeczywiście oprzedł się bez Kościuszki Napoleon, wystarczył mu Dąbrowski, wystarczył mu Wybicki i wystarczył mu entuzjazm Polaków. Chyba nie bez racji jednak podnoszący się na wieść, że jest szansa na choćby przyczółek odbudowy polskiej państwowości, bo alternatywą nie jest wielka odbudowana Rzeczpospolita. Alternatywą jest brak czegokolwiek, taki brak jaki zagwarantował trzeci rozbiór, kiedy nie było najmniejszego śladu polskiej państwowości na mapie. To właśnie sprawiło, że Napoleon jednak znalazł poparcie, można chyba śmiało powiedzieć, zdecydowanej większości elit polskich w tym 1806 roku dla swoich bardzo niekonkretnych, niejasnych, ale jedynie cokolwiek obiecujących Polsce planów. O powstaniu Księstwa Warszawskiego Małego Księstwa Wielkich Nadziei u boku Napoleona mówi profesor Andrzej Nowak. Po sztormach, burzach, na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 Po podpisaniu pokoju w Tylży, pokoju francusko-rosyjskiego zrodził się problem, który w dzisiejszym języku nazywamy gorącym kartoflem. Jednak ze względu na ówczesne realia to był raczej gorący kasztan, kto ma stanąć na czele księstwa warszawskiego. Napoleon nie był tym zainteresowany, zaproponował to Aleksandrowi I. Aleksander I stwierdził, że to powinien być Napoleon i ten gorący kasztan trafił do rąk Fryderyka Augusta, króla Saksonii, bo był on przewidywany na tron Polski po bezpotomnej śmierci Stanisława, jeszcze w okresie oczywiście przed rozbiorowym. Czy elitom polskim nie przeszkadzała ta przepychanka i nie przeszkadzał ten krążący, gorący kasztan, który ostatecznie trafił do rąk Fryderyka Augusta? Myślę, rozwiązanie, które nastąpiło, gdy idzie o wybór władcy odnowionego państewka kadłubowego, co prawda, ale jednak państewka polskiego, to rozwiązanie było najbardziej naturalne z punktu widzenia świeżej, ale bardzo żywej tradycji politycznej polskiej, tradycji Konstytucji 3 Maja. Bo tak jak pani powiedziała, to właśnie ów król Saski miał być następcą Stanisława Augusta Poniatowskiego i ta kandydatura była tym bardziej sympatyczna w dużej części elit polskich, że król Saski był przygotowywany do swojej roli władcy polskiego od no niemal dzieciństwa, a w każdym razie od młodości. Zapoznawał się z polskimi obyczajami, uczył się polskiego. Także nie był to władca, który gdzieś tam w teczce przywieziony, czy z kapelusza z tego, jaki nosił Napoleon, został nagle wytrzepany. Ale był to kandydat, można powiedzieć, najlepiej przygotowany z monarchów ówczesnych Europejskich do pełnienia tej właśnie roli, raczej reprezentacyjnej, bo wiadomo było, że naprawdę tym krajem, tym przyczółkiem władzy napoleońskiej we wschodniej Europie będzie rządził Napoleon przez swoich plenipotentów, przez tych, którzy tutaj zostaną. Czy to w formie dyplomatycznych agentów, czy to w formie po prostu dowódców wojsk francuskich, jakie stacjonować będą w Warszawie. I to raczej tych ludzi jeszcze brano pod uwagę w kręgu elit polskich, jako możliwych kiedyś w przyszłości władców powiększonej już Polski, a więc obok wybranego przez Napoleona króla Saskiego. Będą myśleć później elity polskie, a może bardzo efektowny dowódca francuskich wojsk konnych, Znakomity sam kawalerzysta Joachim Murat, późniejszy król Neapolu. On się Polakom podobał, Polacy się podobali jemu, znaczy Polska jako kraj z fantazją kawaleryjską. Murat też, przypomnijmy, pierwszy wkroczył do Warszawy w tym samym dniu, kiedy Napoleon był w Berlinie. Murat był już w Warszawie, 27 listopada 1806 roku. No albo dowódca piechoty, najzdolniejszy na pewno z francuskich marszałków, bardzo rzetelny, rzeczowy człowiek, marszałek Dawu, który pobił Prusaków chyba jeszcze skuteczniej niż sam Napoleon, ale został formalnie król Saski, którego dość pobłażliwie Napoleon traktował wiedząc, że ten nie będzie przeszkadzał w realizowaniu celów geopolitycznych, jakie Napoleon przywiązuje do tego niedużego Państewka. A przede wszystkim Napoleon zdawał sobie sprawę z tego, że wciąż jest to liczman w wielkiej grze, mówię o księstwie warszawskim, że to jest liczman w wielkiej grze geopolitycznej, którą Napoleon ciągle prowadzi. Co będzie z tym księstwem warszawskim, to się jeszcze okaże. Będzie trwały sojusz z Rosją, to pozostanie takie małe księstewko. Może nawet się je zlikwiduje, jak będzie bardzo zależało na tym carowi Aleksandrowi, pod warunkiem, że car Aleksander wypełni wszystkie inne oczekiwania Napoleona. A jeśli Aleksander będzie opierał się dominacji napoleońskiej w Europie, a to wtedy oczywiście rozbuduje się to księstwo i stworzy się z niego coraz potężniejszy przyczółek do walki z carem rosyjskim. Wszystkie scenariusze były otwarte w roku 1807. Czy wtedy już mogło pojawić się rozczarowanie Polaków połowicznym rozwiązaniem sprawy niepodległości Polski? Były oczywiście takie głosy już w 1807 roku, że szkoda, że no, nazywa się ten twór tylko księstwem warszawskim, co jest no, absolutnie niehistoryczną nazwą, nie było nigdy żadnego księstwa warszawskiego. Że nie ma nazwy Polska na mapie, no i że ten kraj, kto jest raptem właśnie 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, złożonych wyłącznie z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego, a i to okrojonych, bo jeszcze Napoleon podarował carowi Aleksandrowi, jak już wspomniała pani obwód białostocki. A więc były żale, ale przeważało zdecydowanie przekonanie, że to jest ruch w dobrym kierunku, początek zmian, które przyniosą odrodzenie Polski. Bo jeszcze raz to podkreślmy, na miejsce skrzyżowania granic między trzema imperiami pojawiło się jakieś państwo, nieduże, ale państwo, w którym urzędnicy, wszyscy mówili po polsku, w którym konstytucja zresztą nadana przez Napoleona 22 lipca 1807 roku podkreślała, że język narodowy ma być językiem urzędowym. Ta właśnie możliwość budowania podstaw instytucjonalnych własnej państwowości jest szansą, z której trzeba skorzystać, zwłaszcza, że łączy się to także z budowaniem własnego wojska. A zdawali sobie Polacy z tego, że jeśli nie zbudujemy własnej siły zbrojnej, to przecież nikt nam za darmo niepodległości nie da. I ta duma, którą przynajmniej jeszcze w czasach Wacława Gąsiorowskiego 100 lat temu, przypomnę niezwykle popularne powieści Huragan, rok 1809, czytane jeszcze w czasach mojej młodości. Powieści pełne zachwytu nad tą epoką napoleońską, nie tylko nad sylwetką księcia Józefa Poniatowskiego, ale nad najpiękniejszymi żołnierzami jakich kiedykolwiek ziemia polska Nosiła uroda tych mundurów, uroda i fantazja można powiedzieć tego wojska jakoś zaklęta w te opowieści, a nawiązująca do rzeczywistości. Trafiała do wyobraźni i myślę dziś niejednemu młodemu chłopcu, bo to pewnie bardziej chłopcom do gustu przypada, choć się mówi, że za takim mundurem to i panny sznurem to myślę, że nie można lekceważyć tego aspektu, pięknej legendy dzielnego, wspaniałego, przepięknego polskiego Ułana, Szwoleżera, Huzara, który w tej epopei napoleońskiej bierze udział sięgając od Portugalii, Hiszpanii, Somosiery po Moskwę. Ta epopeja zostawi trwały ślad w przekonaniu o tym, że Polacy godni są być narodem. Thank you. To, że Napoleon Bonaparte sam napisał dla Polski konstytucję i nadał ją Polsce w Dreźnie, a nie przyjął konstytucji 3 maja, przecież najpiękniejszego aktu drugiego na świecie, pierwszego w Europie. Było kolejnym krokiem mówiącym o jego planach dotyczących kontynentu europejskiego, a Polska jest jakimś tam elementem, puzzlem potrzebnym do realizacji planów. Napoleon, przypomnijmy, nadawał taśmowo niemal, można powiedzieć, konstytucję rozmaitym państwom i państewkom, które podbijał, reorganizował, tworzył w czasie swoich podbojów niezliczonych w ich piętnastoleciu. Dostrzegamy i podobieństwa do tych taśmowych produkcji Napoleona i jednak różnice. Wybitny historyk z czasów II Rzeczpospolitej, Marceli Handelsmann, wykazał ponad wszelką wątpliwość, że jednak konstytucja księstwa warszawskiego nie była tylko efektem dyktatu Napoleona, ale była efektem pewnego kompromisu materiałów, które Napoleon otrzymał, korekt, które zaproponowali polscy, w tym dziele doradcy, najwybitniejsi mężowie stanu ówczesnej Rzeczpospolitej. Było to jakby dopasowanie tradycji Rzeczpospolitej do napoleońskiej wizji scentralizowanego, jednolitego porządku dla całej Europy, której jakby kopie pewnego modelu francuskiego mają być wprowadzane. Konstytucja 3 maja była traktowana przez Napoleona jako przestarzała z jego punktu widzenia. Przede wszystkim nie dość oparta na wzorach centralizacyjnych, francuskich, które dla niego były naturalnym układem odniesienia. Z drugiej strony silny był nacisk grupy, którą nazywa się czasem w historiografii Jakobińską, generał Zajączek, ale nie on jeden, tutaj on jest twarzą, zresztą niezbyt sympatyczną tej grupy. Szereg innych polityków uważało, że Napoleon powinien przynieść więcej zdobyczy francuskiej rewolucji do Polski, nie ograniczać się tylko tradycjami dawnej Rzeczpospolitej. Coś z tych zdobyczy, niezależnie od tego jak na nie patrzymy, Napoleon wprowadza, najważniejszym tego elementem jest nie sama konstytucja, ale kodeks Napoleona wprowadzony w 1808 roku do księstwa warszawskiego, a wraz z nim świeckie śluby i możliwość rozwodów. No tak i oczywiście zniesienie niewoli chłopów. Tak, w konstytucji jest już wprowadzony punkt, który mówi, znosi się niewola. A więc nie ma niewolników osobistych w prawie księstwa warszawskiego, a w grudniu 1807 roku został wydany edykt, rozporządzenie, które precyzowało to zarządzenie w stosunku do chłopów. Nie bardzo byli zadowoleni ani chłopi, ani właściciele ziemscy z tego rozporządzenia, ponieważ zniesienie niewoli osobistej, Powodowało, że chłopi owszem chętnie gotowi byli opuścić wieś, w której do tej pory zmuszeni byli mieszkać, ale nie otrzymywali nic, żaden element uwłaszczenia nie towarzyszył temu aktowi formalnego uwolnienia chłopa. A więc była to okazja do chwilowej dezorganizacji gospodarki wiejskiej, no bo chłopi rzeczywiście ruszyli masowo na wozy szukać lepszego życia, ale nie bardzo mieli co wziąć ze sobą, bo żadnego majątku im ta wolność nie dawała. To razem pozwala spojrzeć zarówno na postanowienia Konstytucji Księstwa Warszawskiego, jak i na ten dekret grudniowy, raczej jako tylko na pierwszy krok w kierunku do przekształcenia chłopa, wolnego człowieka, bo wolny człowiek bez własności nie jest w pełni wolnym. Na taką wolność połączoną z własnością chłopi będą musieli poczekać jeszcze akurat na tym terenie, gdzie było księstwo warszawskie, ponad dwa pokolenia. A w jakim stopniu kodeks napoleoński i konstytucja dzieliły, a w jakim łączyły mieszkańców ówczesnego księstwa warszawskiego? Zmiany dokonujące się w księstwie warszawskim jednak prowadziły w dobrym kierunku, nie przez akty prawne, ale właśnie przez doświadczenie, no słowo braterstwo zaczerpnięte z francuskiej rewolucji jest może tutaj zbyt daleko posunięte, ale w każdym razie doświadczenie masowego udziału chłopów w walce o sprawę, która mogła być uważana za sprawę narodową, sprawę niepodległości, sprawę obrony księstwa przed napaścią austriacką w roku 1809, bo to był ten pierwszy główny sprawdzian dla księstwa, kiedy niecałe dwa lata po jego powołaniu do życia spada na nie atak austriackiego imperium, dwukrotnie mocniejsza od armii księstwa. Armia austriacka, korpus austriacki wkracza do księstwa. No i okazuje się, że mobilizacja księstwa jest wystarczająca, żeby sprostać temu wyzwaniu bitwa pod Raszynem po której następuje trudna, ale bardzo roztropna decyzja dowódcy wojska księstwa warszawskiego, księcia Józefa, by opuścić Warszawę, zadać cios od tyłu w szeregi austriackie, ponieważ rusza do najpierw Nowej Galicji, czyli na tereny województwa lubelskiego, a stamtąd do Starej Galicji, czyli do Lwowa, do Krakowa i stopniowo doprowadza do tego, że w pokoju w Szenbrun w roku 1809, Część Galicji zostaje do Księstwa przyłączona. Księstwo przestaje być już takim zupełnie groteskowym kadłubkiem, staje się krajem o powierzchni mniej więcej 150 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli połowę dzisiejszego terenu Polski, z ponad 4 milionową ludnością. To już był kraj, który, gdyby był pokój, gdyby była szansa dalszego rozwoju, mógłby przecież umacniać i rozwijać coraz nowocześniejszą, w dobrym tego słowa znaczeniu, formułę polskości. Przypomnijmy także, że konstytucja pod tym jednym względem na pewno tworzyła praktyczne przesłanki do poszerzenia pojęcia narodu polskiego, że nadawała prawa wyborcze, prawa obywatelskie, już nie tylko szlachcie, właścicielom ziemskim, ale także nadawała prawa obywatelskie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli inteligencji, artystom, urzędnikom, ale przede wszystkim nadawała prawa obywatelskie tym, którzy walczą o Polskę, choć niekoniecznie muszą być szlacheckiego pochodzenia, a więc oficerom, a nawet podoficerom. Oni także mogli brać udział w zgromadzeniach, na których wybierano deputowanych, czyli członków Sejmu cięstwa Warszawskiego, niebędących pochodzenia szlacheckiego. Będzie takich znów tysiące, tysiące więcej ludzi, którzy na ten przywilej obywatelskiego współtworzenia polskiej niepodległości zyskują. Myślę, że na tym polega ogromne znaczenie Księstwa Warszawskiego. <śmienny> To były bardzo burzliwe czasy wspomniany przez pana profesora księży Józef Poniatowski. Powołał po zdobyciu Galicji właśnie rząd centralny wojskowy, tymczasowy obojga Galicji. Jednocześnie warto też zaznaczyć, że w kwietniu 1809 roku na trzy tygodnie rząd księstwa warszawskiego przeniesiono do Torunia i Toruń był na moment stolicą księstwa. Jednakże sytuacja nie była taka prosta, bo w styczniu 1810 roku ambasador francuski w Rosji i rosyjski minister spraw zagranicznych podpisali w Petersburgu konwencję. Jeden z artykułów głosił, że Królestwo Polskie nigdy nie zostanie odrodzone. Napoleon odmówił jej ratyfikowania. Tu grano różne polityki w różnych miejscach. O co chodziło? To była wspomniana przeze mnie wielka gra geopolityczna, w której stawką dla Napoleona nie była przyszłość Polski, ale przyszłość Europy i absolutnej dominacji jego osobistego imperium nad kontynentem europejskim. Napoleonowi zależało na tym, ażeby przekształcić Aleksandra I, ostatniego władcę niezależnego od niego naprawdę na kontynencie europejskim, w posłuszne narzędzie swej woli, by Aleksander wypełniał ściśle rozkazy Napoleona dotyczące zwalczania Wielkiej Brytanii, dotyczące tak zwanej blokady kontynentalnej dla towarów brytyjskich. A Aleksander, czemu trudno się dziwić, nie chciał się zgodzić na takie podporządkowanie imperatorowi Zachodu. Sam czuł się imperatorem Wschodu, zresztą bardzo sprytnie poszerzającym to swoje rosyjskie imperium w tym samym czasie, kiedy, uwaga, Europy koncentrowała się na podbojach Napoleona. Bo przypomnijmy, kiedy Napoleon prowadzi swoją zwycięską wojnę z Austrią, tą, o której przed chwilą mówiliśmy. Kiedy jednocześnie prowadzi brudną wojnę w Hiszpanii w 1808 roku, car Aleksander podbija Finlandię, ogromny kraj, odrywa od Szwecji. Decyduje się także na kolejną wojnę z Turcją, której odbiera kawałek ziemi nad Morzem Czarnym. A więc widać, że te dwa imperia no coraz ciaśniej czują się na kontynencie europejskim, no bo podbijają już wszystko, co mogą podbić i pozostają już wyłącznie naprzeciwko siebie, Napoleon i Aleksander. I wtedy właśnie w 1810 roku staje na ostrzu noża jakby to pytanie, czyli będzie pokój między nami, czy nie będzie? Realnie patrząc nie było szans na pokój, ze względu tak na ambicje osobiste obu tych ludzi, w szczególności Napoleona, ale także ze względu na oczywiste interesy dwóch imperiów, ścierające się ze sobą. Interesy, które polegają na tym, że żadne imperium nie może się zgodzić na to, żeby być niesuwerennym. Pojęcie niesuwerennego imperium jest takim samym, można powiedzieć absurdem, jak żywy trup. Imperium musi być suwerenne, nie może być zależne od drugiego imperium. I to powodowało, że nadzieje Napoleona na to, że można porozumieć się z Aleksandrem, włączyć go do swojego rydwanu, za symbol tej zgody uzyskać rękę siostry Aleksandra jako nowej żony dla Napoleona, bo o to chodziło w tym układzie z 1810 roku. To wszystko było przedmiotem układu negocjowanego w Petersburgu przez ambasadora francuskiego Colin Courta. I tam właśnie Aleksander postawił warunek zaporowy, że no może rozważyć ewentualnie taką umowę, taką zgodę, może się zastanowić. Ale pierwszy warunek jest taki, że Królestwo Polskie, w znaczeniu Królestwo Polskie podporządkowane Napoleonowi, nie zostanie nigdy odbudowane. Napoleon nie dlatego się nie zgodził, że tak kochał Polskę, ale Napoleon się nie zgodził na przyjęcie tego warunku, dlatego że oznaczało to jedno, Aleksander nie będzie piątkiem w jego grze. No tak, to okrutna prawda, która uświadomiła Napoleonowi, że konfrontacja zbrojna z Rosją jest nieunikniona. Stąd też dość szybko udzielił księstwu warszawskiemu pożyczki w wysokości miliona franków po to, by pokryć żołd armii. No i oczywiście dużymi krokami zbliżał się rok 1812, czyli rozpoczęcie II wojny polskiej, co ogłosił w rozkazie w czerwcu 1812 roku. No i cóż, trzeba było walczyć. Teraz wyobraźmy sobie, jak gigantyczny wysiłek ponosiło Księstwo Warszawskie, tworząc kolejne oddziały Pożerane przez nienasycony apetyt kolejnych imperialnych planów i podbojów Napoleona. Planów, od których powodzenia jednak zależała przyszłość Polski. Bowiem można szacować, że Księstwo Warszawskie wystawiło w ciągu swojej zaledwie ośmioletniej historii, właściwie nie spełna ośmioletniej historii, bo przecież przestało praktycznie rzecz biorąc istnieć już po sześciu latach w 1813 roku. Księstwo wystawiło 200 tysięcy żołnierzy a przypomnijmy sobie, że liczyło około 4 milionów mieszkańców. Tymczasem Rzeczpospolita w momencie, kiedy trzeba było stanąć do walki w obronie niepodległości w 1792 roku, Rzeczpospolita licząca ponad 10 milionów mieszkańców wtedy, była w stanie wystawić 55 tysięcy żołnierzy. A więc to pokazuje jak ogromny naprawdę wysiłek i ekonomiczny, Stąd właśnie ta kwestia miliona franków, o której wspomniała pani, no trzeba było mieć pieniądze na ten wysiłek. Skomentował melancholijnie król Saski, podziwiając ten wysiłek swoich polskich poddanych, mówiąc, że podziwia jak księstwo warszawskie potrafi rodzić żołnierzy i rodzić twierdze, bo w błyskawicznym czasie ufortyfikowano w nowoczesny sposób Zamość, Toruń, kilka wielkich twierdz zbudowano czy też modernizowano w tym czasie. Powiedział tylko król Saski, szkoda tylko, że księstwo warszawskie nie potrafi rodzić pieniędzy. bardzo dzielnie walczyli w bitwie o Smoleńsk, pod Borodino także. Pierwsi wkroczyli do Moskwy, lecz no, z tej moskiewskiej wyprawy wróciło ich znacznie mniej i wtedy rząd księstwa warszawskiego zamierzał nawet odwrócić się od Napoleona i paktować z Aleksandrem I. Wierny pozostał Napoleonowi książę Józef Poniatowski. Wycofał się do Saksonii czy zastanawiano się, co będzie z księstwem warszawskim, bo przecież po klęsce Napoleona w 1812 roku w Rosji na teren księstwa warszawskiego wkroczyły wojska rosyjskie i de facto przestało istnieć. Właściwie o tym, że istnienie księstwa jest zagrożone, mogli przekonać się nawet członkowie rządu księstwa w trakcie kampanii 1812 roku, bo owszem, Napoleon był w Moskwie, i złoci huzarzy pułkownika Jana Nepomucena-Umińskiego, którzy tam pierwsi, jak pani rol przypomniała, wkroczyli, ale w tym samym czasie kozackie zagony przechodziły buk partyzanci po prostu, służący Aleksandrowi I i atakowali teren księstwa, podgryzając linie komunikacyjne kiedy wydawało się, że no, Napoleon ma jeszcze szansę w ogóle wygrać całą tę wojnę w Moskwie. Tym bardziej stało się istnienie księstwa warszawskiego problematyczne, kiedy Napoleon przemknął przez Warszawę na jednych sankach, pobity, żeby ratować sytuację w Paryżu, gdzie groził zamach stanu i obalenie Napoleona. I kiedy wydawało się, że całego imperium właściwie jak domek z kart, może runąć. Wtedy już pojawiają się pomysły, o których pewnie trochę więcej porozmawiamy za tydzień ze strony części elit politycznych księstwa warszawskiego, by dogadać się z Aleksandrem I jako prawdopodobnym zwycięzcą. I wtedy właśnie pojawia się ta kwestia, którą także rozwija sam Aleksander. Kuszenia księcia Józefa. Książę Józef często przedstawiany jest w swojej odpowiedzi na to kuszenie, jako nierozważny romantyk, jako ktoś, kto wybrał honor zamiast rozumu. Jeśli przyjrzeć się najbardziej rzetelnym analizom historycznym, przywołam tutaj nazwisko bardzo chłodnego historyka, zgoła nieromantycznego, Marcelego Handelsmana, to właśnie Handelsman udowadnia, że Książę Józef zachował się jak najbardziej racjonalnie, ponieważ Książę Józef. Domagał się jednego od tych tajnych ofert, jakie przekazywał mu książę Adam Jerzy Czartoryski od cara Aleksandra. A gdzie są gwarancje? Jakie są warunki tego, że kiedy ja przejdę z moim wojskiem, złamię przysięgę daną Napoleonowi, nie tylko Napoleonowi, ale królowi, to gdzie są konkretne warunki tego, co dostanę w zamian? Nic takiego nie następowało i nic nie było jeszcze przecież... Zapisane na początku roku 1813, że Napoleon już na pewno przegra. Przypomnijmy, że Napoleon opanował sytuację w Paryżu i wystawił znowu 300 tysięcy żołnierzy, które rzucił z powrotem do środka Europy, licząc, że Austria pozostanie przy nim, że uda mu się zmusić z powrotem Niemcy do uległości. Pytanie, co wtedy pozostawało otwarte. Wtedy właśnie zachowanie... Godne zachowanie bojowej sprawności jednocześnie Wojska Polskiego związanego z księciem warszawskim mogło być ostatnim atutem, ostatnim argumentem w rozgrywce o przyszłość Polski w tak niepewnej, zmieniającej się sytuacji. Ta sytuacja ostatecznie rozstrzygnie się dopiero wraz ze śmiercią księcia Józefa, która zbiegnie się z klęską, decydującą, kluczową klęską Napoleona w bitwie pod Lipskiem. W październiku 1813 roku. Klęska stała się kluczowa dlatego, że odwróciła się wtedy od Napoleona ostatecznie Austria, Saksonia, praktycznie rzecz biorąc cała Europa. Polska była ostatnia. Książę Józef mianowany marszałkiem Francji był ostatni, który pozostał przy Napoleonie w tym momencie, w tej tragicznej trzydniowej bitwie, ale przecież to właśnie zdrada innych państw przesądziła o tym, że Napoleon Musiał już przegrać. W przyszłości Polski będzie rozstrzygał Aleksander. Tak, książę Józef Poniatowski, ranny utonął w Elsterze w bitwie narodów, osłaniał odwrót armii Napoleona, a resztki tej armii polskiej wraz z Napoleonem wycofały się do Francji i dopiero po jego abdykacji wróciły do kraju, no, trudno to pewnie przełknąć, ale pod rosyjską komendę wielkiego księcia Konstantego, brata Aleksandra I. Ale to dziedzictwo księstwa warszawskiego jest przecież bardzo ważne, bo jak niektórzy historycy podkreślali i podkreślają, ono przekreśliło fakt rozbiorów i ten krótki okres ośmioletniej istnienia księstwa warszawskiego, czy pana zdaniem to jest trafna opinia, przyspieszył krystalizację świadomości narodowej? To jest oczywiście bardzo ogólne pojęcie, ale sądzę, że można znaleźć na jego rzecz kilka poważnych argumentów. Niektóre z nich już wymieniliśmy. Przede wszystkim właśnie to poszerzanie pojęcia narodu, wciąganie do niego tych, którzy walczą o przyszłość Polski, nawet jeśli nie wywodzą się z rodzin szlacheckich. To właśnie te wiarusy napoleońskie. To jest właśnie ta Joanna Żubrowa, bohaterka powieści Gąsiorowskiego, podoficer armii księstwa warszawskiego, która zasłuży sobie na order virtuti militari. Nie tylko te legendy wojskowe, których najpiękniejszym symbolem jest oczywiście sam książę Józef. Są przepiękne mundury szwoleżerów gwardii, ale coś jeszcze. Polacy pokazali, że są godni być narodem że użyje tej niesławnej formuły Napoleona. Także dlatego, że potrafili zorganizować państwo na szczupłych bardzo zasobach oparte, nie tylko do tego, żeby tworzyć armię i twierdzę, ale także do tego, żeby stworzyć nowoczesną administrację i żeby stworzyć pierwsze nowoczesne szkoły wyższe. Historia żywa